<Book> two. 44ไบทิโกลังคืนวีเชอร์เน่วยิสเชที่นี่มีดิสโกเทกไหม Czy tu jest dyskoteka? Czy tu jest dyskoteka? Tiny mini pop mai. Czy tu jest klub nocny? Czy tu jest klub nocny? Tiny mini pop mai. Czy tu jest jakaś knajpka? Czy tu jest jakaś knajpka? วันนี้ที่โรงละครมีอะไร Co grają dzisiaj w teatrze? Co grają dzisiaj w teatrze? Dziś, który f i a j w kinie? Co leci dzisiaj w kinie? Dziś, co na telewizji? Co jest dzisiaj w telewizji? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูฟุตบอลเห c ื piłkinożnej? Czy są jeszcze bilety na mecz piłki nożnej? Chciałbym, chciałabym siedzieć zupełnie z tyłu, na samym końcu. Chciałbym, chciałabym siedzieć zupełnie z tyłu, na samym końcu. Chciałbym, chciałabym siedzieć gdzieś po środku. Chciałbym, chciała bym siedzieć gdzieś po środku. Chciałbym, chciała bym siedzieć na samym przodzie. Chciałbym, chciała bym siedzieć na samym przodzie. Kun, chuj, แนะนำผมหน่อยได้ไหม Czy może mi pan, pani, coś polecić? Czy może mi pan? Pani coś polecić? k i e d y zaczyna się przedstawienie Kiedy zaczyna się przedstawienie seans? k Czy może mi pan, pani, załatwić bilet? Czy może mi pan, pani, załatwić bilet? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหมช w p o b l i ż u jest p o l เ golfowe? Czy ว pobliżu jest า o l e g o l ส o w e แถวนี้มีสนามเทนนิสไหมชีว์ p o ปีชูมีว์าสไหม้ินปเทาแถวนี้มีสนไหว์นายนหในปีมานไหมวน้มีสนามเทนนิสไหมชีว์าส Czy w pobliżu jest kryty basen?